Właśnie skończyło się zacieranie, podgrzałem z tych 67 stopni, teraz do 75. Wyłączyłem palnik i idę przygotować sobie sprzęt do wysładzania i całe stanowisko. Przepraszam, jakoś to tak dzisiaj mi mało starannie wszystko wychodzi. Nie zważyłem sobie tych słodów, czy mam wszystko co potrzeba, to jest. Główny zarzut nie przygotowałem sobie perfekcyjnie dobrze receptury, bo, bo nie mam chociażby tego schematu zacierania takiego jakbym chciał. Trochę to w związku z tym idzie na czuja, no ale ale będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Dobra, ja idę teraz do, do kuchni, przygotuję sobie sprzęt, przygotuję sobie Sprzęt do wysładzania. A za chwilę tu wrócę i przygotuję sobie stanowisko, czyli te wszystkie podwyższenia, żeby to grawitacyjnie... Sobie... Ja. Zaczynam w tej chwili wysładzanie. Nie będzie w sumie z tego bardzo szczegółowej relacji, bo to jest bardzo pracochłonna czynność. Bo tu muszę lać, pilnować, żeby się gdzieś tam nie przelało. Muszę chodzić, podgrzewać wodę, bo podgrzewam ją w kuchni. Jak to wygląda? Tutaj w ogóle już był pierwszy fakap, bo przelewałem do tego tutaj wiaderka i odkręcony był kranik i trochę się rozlało. Szkoda, bo to trochę to jest najbardziej cenne. Ta pierwsza brzeczka, brzeczka przednia jest naj, najsłodsza. Najwięcej cukru. No dobra, ale wracając do, do tego, co tutaj się dzieje. Do filtratora przelałem. Filtrator to jest takie to wiaderko zamontowany kranik po tej stronie od strony wewnątrz jest nakręcony taki wężyk z oplotu taki jak do baterii do, do no do baterii mówią na niego stracz wężyk bo on też służy do doprowadzania wody do spłuczki a ja wolę mówić że to jest do baterii jakoś tak apetycznie e, no i tutaj będę do wiaderka wlewał gorącą wodę, gorącą, czyli gdzieś tak w okolica 75 stopni i będę ją spuszczał tutaj na dół najpierw do wiaderka po to, żeby wiedzieć ile, ile w rezultacie tego otrzymałem tego tej brzeczki i dlatego będę ją spuszczał do wiaderka tak to bym prosto do gara spuszczał, ale wtedy bym nie wiedział czy jest tego 20 litrów, 15 tylko tak na oko, dobra Ktoś chce zobaczyć jak to będzie wyglądać? Chociaż kawałek? Nie macie wyjścia, chyba że wyłączycie Pierwsze dwa litry, sorry nie będę się garbił, moment. Pierwsze dwa litry y, zawróciłem, y, czyli wlałem z powrotem do filtratora, dlatego, że te pierwsze litry są najbardziej mętne, a chodzi o to, żeby w miarę odfiltrować te wszystkie menty. oczywiście to nie jest pierwszy i ostatni etap gdzie to piwo będzie się klarować znaczy pierwszy tak, ale może nie ostatni na pewno nie ostatni no i także zawróciłem je a w tej chwili już takim wolnym strumieniem puszczam brzeczkę, żeby ona się powoli powoli, naprawdę powoli przez to ziarno przesączała żeby jak najwięcej jak najwydajniej, jak najwięcej cukru wypłukać Czas na, na czas. Zdwaś, zdrowaś, zdrowaś. Czas na zmierzenie ekstraktu. Dobrze, refraktometr został skalibrowany na w czystej wodzie. Teraz pobiorę próbkę. 14 z kawałkiem, czyli mało, no ale cóż, było mało słodu. 4,5 kg. A poza tym mam już 9 litrów brzeczki. O no, nawet no. jeszcze. No. 14,5. Pierwsze 13 litrów, no w każdym razie poza podziałkę, 13 litrów trafiło do gara, więc ja już ten gar chyba włączę na mały ogień, niech się gotuje i oszczędza czas. Orzeszczy. kurde. Jest teraz 5, czyli nie tak źle. Chociaż wleję i zobaczę ile jest w sumie. No, jest bardzo mało, bo jest 10, więc. No, niedobrze, niedobrze. No, trudno. No. Będzie takie. Znaczy z jednej strony to nie jest tak źle. Będzie lekkie piwo. To znaczy, wyparuje trochę. Myślę, że może być około 11,5. No, 21 litrów, 11,5. Czyli spodziewam się około 20 litrów minus odpady z chmielenia. No, cóż, trochę porażka, ale kto by się martwił? Mamy maj, brzydki, paskudny, ale jednak dzisiaj słoneczko wyszło. Po paru dniach deszczu jest całkiem przyjemnie. I o to chodzi. Za chwilę brzeczka będzie już e, wrzeć. Cały czas mam jakiś niejasny niepokój, że ja źle to nazywam. Nie wykipiało. Bo brzeczka to jest już to, co po tym gotowaniu do czego się dodaje drożdży, więc to jest zacier jeszcze. Dobra. Dzisiaj będzie chmielenie w hop Spiderze ponieważ chmielu będzie tylko 25 gram, więc włożę go za chwilę do do tego gotującego się płynu, że tak powiem, żeby nie było już wątpliwości i tyle. Muszę teraz pilnować, żeby mi nie wykipiało, Za chwilę, dosłownie, za chwilę powinno być 100 stopni, więc. A, godzina. Przecież... Nie, powie... nie mówię godziny, w związku z tym, jakby no, ktoś, kto ogląda, nie wie, ile czasu mija. 14:07. Idę pilnować, żeby nie wykipiało, Wrócę pewnie na chmielenie. Pierwsze. I jedyne, dzisiaj będzie jedno chmielenie. Brzeczka zaczęła wrzeć, jest godzina 14:14. .14. Pokażę Wam. Dobra zupa. Tak. Brzeczka zaczęła wrzeć 14:14. .14. 70 minut, ja już włączyłem stoper, i teraz idę po chmiel, bo chmiel muszę sobie odważyć 25 gram. Za 10 minut będę go wrzucał. Także, no nie będę 10 minut Was trzymał tutaj. Po prostu za chwilę powrócę do... Powrócimy z relacją na ten bardzo spektakularny, istotny moment. Chmielenie. Nadszedł czas chmielenia. Przygotujcie się. Troszkę zwiększę ten gaz, żeby się bardziej gotowało Bulgotało Chmiel <śmiech> Ale to ładnie pachnie koniec tego oglądania. No i teraz godzinę... przez godzinę... Au! Przez godzinę będzie się gotować, a ja w tym czasie przygotuję sobie fermentory do fermentor do fermentacji. Coś jeszcze potrzebuję? No takie sprzęty do przelewania jakiś tam wężyk, jakieś tego typu rzeczy, Zacznę, będę sprzątał po prostu, żeby potem e, nie musieć tego robić, żeby mieć mniej narka. Godzina, godzina, godzina, tak, to prawda, jest godzina. 15.15, .15. zostało ostatnie 10 minut gotowania, więc ja już się nie martwię, że mi nie starczy gazu, nawet gdyby teraz mi nie starczyło, to trudno. Więc otwieram sobie piwo. Tak, zaraz sobie otworzę piwo. Dzień prawie, że już się zakończył. Nawet mam, tak mi się wydaje przynajmniej, że całkiem czysto tutaj, co oznacza, że niewiele będę miał do ogarnięcia później, jak to się skończy. Za chwilę, za 10 minut rozpoczyna się chłodzenie. Chłodnica jest już zanurzona w samolot leci chłodnica jest już zanurzona w brzeczce to po to, żeby ona się jeszcze zdążyła odkazić póki, póki, póki jest tam gorąco wrzątek po prostu no, także ja idę po piwko Numer 32 Belgian Blond. Nie było go na kanale. Słabo się pieni. Chociaż. No słabo, zaraz zniknie ta piana. To jest jego wada. Nie, nie podoba mi się to w nim. Ale poza tym niczego mu nie brakuje. starczy. Bardzo, bardzo fajny ten kolor jest, taki bursztynowy, ciemny, belgijskie. Wasze zdrowie. Dobrze się napić swojego piwa. Na pewno nie jest wybitne, nie za bardzo Szczerze mówiąc, nie udało mi się jakoś rewelacyjnie. Ale... Cóż... Jest mokre, nieco gazowane, więc orzeźwiające. Chociaż te belgijskie piwa, no one są... No to nie, nie wyszło mi takie bardzo, bardzo belgijskie. Jest trochę za mało wytrawne jak na belgijskie ale zdecydowanie czuć ten drożdżo, charakter belgijski z tych drożdży, klasztorna medytacja to była bodajże FM 30 no F Fermentum mobile klasztorna medytacja powinienem się patrzeć to oczko potem szerząc jak montuję te filmy i, i patrzę się na siebie gdy się rozglądam po całym pomieszczeniu gdzieś to, to, to, to słabo wygląda o słabo No dobrze. Sprawnie to dzisiaj poszło. Piwo było bardzo proste. Niespodzianki się zdarzyły takie, że mieliśmy fakap ze słodem, którego okazało się być za mało. Trzeba było zmienić drastycznie recepturę. Piwo miało być tylko na pilzneńskim, a jest na pilzneńskim i pszenicznym. Drugi fakap rozlało się podczas przelewania podczas wysładzania, niezamknięty kranik. Coś jeszcze? To tyle. Nic więcej się nie, nie wydarzyło złego. No poza... A, wydarzyło się. Wysładzałem za długo i mam teraz brzeczkę nastawną około 10 balingów. Znaczy nie, nie nastawną, przepraszam. Przed gotowaniem było około 10. Mało. Tyle fakapów, ale, ale i tak powinno być dobrze. No. Najważniejsze było dla mnie, żeby to było piwo zdecydowanie jasne. Pszeniczny i bizneński słód mimo wszystko, no nie jest może taki bardzo neutralny, ale to są takie bardzo tradycyjne słody, nie wnoszące jakichś specjalnie udziwnień. A o to mi chodziło, bo to, co głównie chcę osiągnąć, to te owoce, które dam na cichą fermentację i to z nich ma być, no zobaczymy co, aromat, na pewno najbardziej się aromatu spodziewam, szczerze mówiąc, z mniej jakichś smaków. No, owoce, myślę, że w ogóle to będzie taka seria, chciałbym mieć wiśnie, maliny, truskawki, mango widziałem też mrożone. No i zobaczymy, pójdę do, tak naprawdę do sklepu, zobaczę te mrożonki i, i wezmę. Mo, musi być parzysta ilość, bo ta warka to będą dwie mrożonki, następna warka chciałbym zrobić y, identyczną, nawet na gęstwie z tych drożdży. To, będą, to są US 05, czyli drożdże bardzo y, neutralne. W związku z tym y, chciałbym, żeby jakby maksymalnie charakter tego piwa był od tych owoców. Zobaczymy, może ciemne coś wezmę jakieś, bo tutaj mamy tak, maliny, mówiłem, wiśnie i truskawki to czerwone owoce, mango jest żółte, czyli prawdopodobnie niewiele barw wniesie, a może coś takiego jak jagody, ale to mam 5 a 6 co? Zobaczymy, no. zobaczymy, zobaczymy co będzie w zamrażarkach. Dobra, na razie tyle, za chwilę, za chwilę będzie chłodzenie. Chaj. Dobra, studzenie, czas zacząć. Studzenie. A, przy pomocy mojej niebezpiecznej pod BHP konstrukcji. Znaczy BHP tu jest no, może nawet zachowane. Sorry, ale teraz nie będę patrzył w tą kamerę, bo mi się głowa ukręci. Ale ten kubeczek jest po prostu wstydny, wstytny. Bo mi ten kubeczek jeszcze wpadnie do Wpadnie mi do tego piwa i za każdym razem mam to poprawić. Dobra, chłodzenie. Nie będę wszystkiego filmował, powiem tylko tyle, jest dużo białek, co zapowiada przyzwoitą pianę, no i na razie tyle, ja to ostudzę i się zobaczymy później. A więc wojna, jak powiedział yy, Józef Beck, ale nie. nie, nie wojna, brzeczka schłodzona, nawet do poniżej 16 stopni, więc yy, zaje fajnie. I tak sobie chłodząc tą wrzeczkę pomyślałem, że w zasadzie nie będę jej przelewał przy pomocy żadnych tam wężyków, rurek, bo przecież yy, chmieliłem w hop spiderze. O, ale fajnie, pokażę wam coś, warto przyrodę poobserwować, widzicie tego ptaszka, Aaaa! ptaszek uciekł, a ten yy, dureń, który jest kompletnie... O, jest znowu ptaszek. Mój ten akurat pies jest po prostu kompletnym badziewiakiem. W ogóle nic nie kuma, nic nie widzi, nic nie słyszy. O! Nie, to tylko w jego głowie. Ten to jest morderca. Oblizał się. Dobra. Wracamy do, do, do tematu do tematu przewodniego, do sedna. A o czym ja to w sprawie sedna mówiłem? Yy, o, coś deszczyk pada, zaraz to sobie muszę zawać. Yy, Schłodziłem do poniżej 16 stopni, bardzo się cieszę z tego. I właśnie, aha, yy, przelewanie. Chyba nie skorzystam z rurki, tylko po prostu wezmę ten garot, wrócę i wleję do fermentora. Tak, kto mi zabroni? Tam powinno być chmielu, może tam jakieś drobinki, ok, ale raz, że chmieliłem w hop spiderze, dwa, i tak będzie jeszcze cicha fermentacja, a już na cichą będę przelewał przez rurkę, bo nie można wzburzyć, nie można napowietrzać. Więc teraz po prostu zrobię, no po prostu, no wleję do tego wiadra i tyle, I się będę przejmował. Jak to? Nie, nie powiem tego, bo będę musiał zaznaczyć, o. bo będę musiał zaznaczyć, że film jest dla widzów dorosłych. I tak jest, bo przecież piwo to jest to jest grzech, to jest straszna sprawa, rozpijanie, picie alkoholu, a w piwie jest, jest alkohol, jest. Nie wiem, czy wiedziałeś. Dobrze, to ja sobie teraz, jak to wygląda, to żeby. Zobaczycie po prostu coś, co jeszcze nie miało miejsca w tym browarze. Czyli strzelanie i walka fermentacji w sposób bardzo taki wulgarny. Są tam osady jak i białkowe. Dobra, drożdże będą miał co jeść. Poszło. Modelowy 20 litrów jest. Prawie że, ale jak piana się... Yy zamieni w piwo to może być 20. Tak może być. O, deszcz przestał padać. Znaczy, żeby to był deszcz, to to bym nie powiedział taki deszczy, deszczy No prawie koniec dnia. No, w zasadzie zostało mi zadanie drożdży i posprzątanie. Zadanie drożdży niestety troszkę się opóźni, bo woda, która, która jest na te na uwodnienie tych drożdży. Przygotowana dopiero jeszcze stygnie, ale to spokojnie, ja sobie teraz wszystko posprzątam, potem wrzucę te drożdże, które mogę nawet wieczorem wlać już do wiadra. Cóż, godzina? Godzina, pewnie jest ciekawie. 16. 16, jest godzina 16. W zasadzie zakończyłem. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze wam coś podrzucę, swoją osobę zaprezentuję. Nie wiem. Okaże się. W każdym razie na tą chwilę może się tymczasowo pożegnam. Nie znaczy, to nie znaczy, że jest koniec filmu. Nie, nie, nie. To tylko oznacza, że być może jest koniec dzisiejszego dnia, ale kto wie, no, to jest spontaniczne, to jest film bez scenariusza, to jest, jest film z a, a, amatorami w ramach... Znaczy jeśli chodzi o aktorów, to tutaj sami amatorzy występują. Kompletnie, wszyscy, do, do, dosłownie. Każda osobę, którą tutaj widzieliście, to jest no, totalny amator.